Często e, panie, które e, w bereciku przechodzą z na przykład, kupują sobie taki zapach. A jaki to jest? Chwalą, I chwalą, Lovendo że to jest barretowa. bardzo ładnie. Dokładnie. lawenda beretowa. Na samym początku byłem przestraszony, że to zrobiłem i się nie będzie sprzedać, aczkolwiek w pewnych kręgach się sprzedaje. sprzedaje i mam, mam wzięcie również na lawendę beret. A skąd pan pobiera próbki zapachów? Tajemnica zakładu. Nie mogę wszystkiego zdradzać. A rozumiem jak w panniku, tak? A pani już rozumiem. są uszykowane do malowania jaj? No tak, prawie. Chciałabym, trochę mam roboty, ale potem jak już usiądę sobie wielką sobotę, Proszę to już nie nagrywam. Wymaluję. Tak? Bo ja lubię żarty. Ale cudnie. A pani już wymalowała? Nie, broń Boże, to już za stare. Jeszcze się nie, nie umyca? No. To trzeba wykąpać stosunki. Krzysiek Krzysiek przy lawendzie przy lawendzie cudnie humor mi naprzyja no, na... no proszę no, nic bardzo dziękujemy no ale czy nie puszczajcie czasem gdzieś tego bo poruka na całą Polskę my jesteśmy dobrzy ale dobre. Czasem, tam nie widać co? po głosie nikt nie pozna, może Pani mówić co chce i Jezu. By mieli miały kamerę, to pani na by tak by, by, by, by, I tak by się święc, tak wymazali. wie pani co? Byłam w polanicy z mężem i poszliśmy na dancing. Na stare lata nie balowaliśmy jak pierniki. No ale takie starsze ode mnie też były, panie, nie? Na drugi dzień idziemy sobie po spacerku. Babka podchodzi do mnie i mówi: Ale pani ma ciekawą urodę. Pani chyba nie jest z Polski. Ja mówię, baba zgłupiała. A Jasne oczy i ciemne włosy. I dlatego tak, tak nie... Taką cygańską nawet bym powiedziała trochę. Piękną... Grecką może nawet, nie? Gdzieś Noc... tam, tylko że nie może... Tak taka, ela. Taką Ja ci dam, kurde. My tu obydwoje się zgrali. On jest mój, mój synuś. Na y, w jarmark wielkanocny to jest mój synuś. O, proszę. No, ja mam córkę w jego wieku, więc mówię mój synuś. Mhm. No dobrze mieć taką protekcję, tak? No. A wesoło musi być. Bez, u, u, bez tego ani róż. Jak jest za bardzo zimno, to tutaj mamy Do siana, grzańce. <śmiech> Ciano, grzany. Ciano, Sami musimy się rozbawić tutaj, bo no niestety. A Pani sprzedaje te pokusy, tak, otomańskie? E, tak, tak. Oto mańska pokusa, to przepraszamy. To Czyli jednak tureckie klimaty. Jednak coś sutana tutaj. O, pięknie. I baklawa widzę. I, i, I szarma. I co tam jeszcze? No I pani to tak sama? No. I, więc jest to firma w Warszawie, gdzie prowadzą Turcy. Oni wypiekają w Warszawie i te pieczywo przysłali nam na jarmark Wielkanocny. Ej, kurde, nie Ale nie tak. pan nie no, pani na Dziewczyny się uczą. Niech Pani na nas patrzy, tu na, na nie, dziewczyny, tam. nie na mikrofon. A którą Pani by poleciła? Która dla Pani jest najsmaczniejsza? Kwestia gustu, ja nie wiem. Słodkie. No bardzo słodkie. Pista, pistacja, y, tam jest z żurawiną, y, orzechy włoskie. Y, ja tak lubię więcej rum, migdałki kawka. wspaniale. <laughs> nie, no super, super. A ma to wzięcie? Mm. Jak będzie dużo ludzi i, i, i tak dalej, to ma wzięcie, bo są ludzie, którzy byli kilkakrotnie w Turcji i, i po prostu znają baklawę. Aha. A kto nie był, nie zna, nigdy nie jadł, no to nie wie nawet co to jest, to muszę tłumaczyć, prawda? Czyli przysmaki się w Polsce przyjęły? No to jest takie słodkie ciasteczko, ale bardzo słodkie. Sultanka hirem bardzo lubi baklawę. No i takie, takie różności, nie? Orzechy nerkowca, tutaj są orzechy mieszane z czekoladką, tu jest kokos, pistacja. No, jak kto lubi. Jak to mówią, czar w gębie. Tak. Oj, tu dzisiaj jeden pan był, mówi Pani, pakuj w pudełko, idę do pracy. No, ale... Od razu lepiej się pracuje. No, ale... Panie, zobaczcie. No co tu robić? Nie ma ludzi. No nie ma ludzi. A była Pani też na tym zimowym jarmarku? Nie, nie, nie. nie była pani. Ja w ogóle żałuję, że zdecydowałam się, bo to nie jest moje stoisko, bo ja tylko sobie febrynę robiłam pod nosem wszystkiego. Zimno jest Zmarzłam i jeszcze przez Sanepi zapłaciłam 150 zł. O, dlaczego? No bo firma ta nie zabezpieczyła ciepłej wody, nie? I później umowa jest pisana tu na zamkowej z restauracją, że ciepłą wodę od nich będziemy brać, to, to, to jest chore. Tutaj yy, kupa ludzi, ponad 3 tysiące za wynajem takiego domku na te parę dni i nic nie możesz sprzedać, prawda? I no niestety, i teraz jeszcze przyjdzie Sanepi na te parę dni i ty masz kosztów narobić, Bóg wie jakich, żeby była na te parę dni ciepła woda. A później nie wiem, co z tym zrobić. No nie, nie moje to nie. Ja tylko sprzedaję. No takie pozwolenia na dociągnięcie tutaj wody, to ciężko by było uzyskać. Ale tak? ja na starym rynku, nie pan się obrażę. A z nimi jest jakaś dyskusja? Z kim? No, z tym samym Nie ma żadnej. To jak oni sobie to wyobrażają? No mają swoje przepisy. No i niestety spisują protokół i płacisz. On zajm? Hmm. No. No niestety, mają swoje przepisy i. Ja też miałam kiedyś sprawę z sanepidem i byłam u nich tu na sierocej i przed gwiazdką to było. Miały spotkanie te panie z sanepidu. to słyszałam z korytarza, jak się umawiały na rynek bernardyński. A trzeba iść tam tu, tego, nie, bo karpie, bo to, bo y, tego, no. No, pensje muszą z czegoś mieć. A drugą może nawet? No, nie wiem. No niestety. Teraz Pani ma ciepłą wodę. Nie. Co je to obchodzi? Mą no, czajnik. A po ciepłą, jak będę chciała więcej, to idę na Zamkową do restauracji, bo taką umowę ten szef tutaj spisał. No i dzisiaj nawet mi ten protokół napisały i oddały, nie? No. Ale takie nieprzyjemne, wiecie Panie, sprawy są. I tutaj więcej osób dostało. 150, 150. I kasa leci. I kasa leci. No niestety. Prowadziłam kiedyś swój kiosk na terenie szkoły i muszę pani powiedzieć, że taki nauczyciel angielskiego przyszedł do mnie i, i mówi Jezu, szybko, o tego rogala, prawda? Jestem taki głodny. Dzieci jedzą śniadanie, ja nic nie zabrałem, nie? No to ja przez te dzieci mu podaję i od razu mnie wbiłam w kasę. I tak. Wszyscy odeszli, podchodzą dwie panie. Pani nie wbiła w kasę, 200 zł. Nie hmm. musiała pani zapłacić? Oczywiście. A na tych dzieciach w szkole ile mogłaś zarobić? Lizaczek po 30 groszy? I, i, i zanim coś utargowałaś to... Jezus Mary. Jak ja sobie przypomnę, ja jestem na emeryturze w ogóle Teraz i po prostu jest tak wielka ta emerytura, że muszę sobie trochę dorobić. Nie wie Pani na co pierwsze, nie? No właśnie. No. Pojechałoby się tu, pojechałoby się tam, ale czasu nie hmm. ma, nie? Bo... Mam dwie córki bardzo wykształcone i zarabiają pieniążki i rodzicom fundują. Tak Czyli dobrze Pani zainwestowała? Polanica, Leci? Zdrój. Nie chorze latem. To do Włoch. Leci się. Na weekend do Madrytu. Ale... Ro rocznica ślubu jakaś córki, zrzutę robią, lecimy, coś pięknego, ja tam lubię, jak mi dadzą, co zrobić, jak dawają to korzystaj. A jak? No, Krzysiek chodź porozmawiaj.